Na podlaskim dniu kukurydzy nie tylko traktory, nie tylko kombajny, ale również sieczkarnie budziły zainteresowanie rolników. Jakie ciekawe modele, czym się wyróżniające, o jakich parametrach prezentuje New Holland? O tym rozmawiam z panem Mariuszem Wojtczukiem, regionalnym kierownikiem sprzedaży. Na wystawie w Szepietowie prezentowaliśmy sieczkarnię o model FR500 o maksymalnej mocy 516 koni. Sieczkarnia współpracuje z przystawką bezrzędową Kemper ośmiorzędową, 6, 6 metrów na małych tarczach. Czym się wyróżnia nasza sieczkarnia? Przede wszystkim mnogość innowacyjnych systemów takich jak power cruise, tempomat polegający na zwiększaniu, zmniejszaniu prędkości w zależności od wielkości plonu. Znaczy w zależności od przepływu masy przez urządzenie zmniejsza się prędkość jazdy, tak? Zgadza się, tak. A co to daje? zdecydowanie oszczędność paliwa około 15-20% i przede wszystkim to i wykorzystanie tej sieczkarni, wykorzystanie mocy oraz komfort dla operatora, który nie musi sam Ręczkę interweniować tak, interweniować przy maszynie maszyna sama dobiera odpowiednią dla siebie prędkość i sama decyduje kiedy ma zwiększać tą moc i zmniejszać system Variflow który zmienia położenie dmuchawy oraz walców zgniatających. Polega to na tym generalnie, że jeżeli rolnik przezbraja w szybkim tempie sieczkarnie strawy na kukurydzę lub odwrotnie, zajmuje to jedynie dwie minuty. W innych sieczkarniach trzeba wyciągać te walce, które, to jest bardzo kłopotliwe. To właściwie na warsztacie trzeba by robić. Zgadza się, z wykorzystaniem specjalistycznych podnośników, jak wózek widłowy na przykład. Trwa to zazwyczaj, jak ktoś jest wprawiony 2-3 godziny. U nas to, jeżeli dojdziemy do wprawy, może to zająć jedynie 2 minuty. Jest dobry dostęp, dobre dojście, naprawdę sieczkarnia przyjazna operatorowi. Poruszmy tutaj temat ciekawy, bo skoro mówimy już o przestawianiu strawy na kukurydzę i z powrotem, to część rolników również chce użyć sieczkarni do zbioru wierzby energetycznej. Zgadza się. Czy można ją zbierać taką samą sieczkarnią, czy jest to kwestia minimalnej mocy sieczkarni, czy może jeszcze jakichś innych elementów, jak przystawka, elementy tnące, czy coś tu się różni, czy po prostu można wyjechać z kukurydzy i wjechać od razu w wierzbę? Sieczkarnia generalnie sama w sobie jest już Stosowana do cięcia wierzby energetycznej, czy też mieliśmy przykład w Anglii, gdzie podczas testów nasza sieczkarnia z powodzeniem ciała to pole, także dużo większe, dużo większe drzewa. Generalnie podstawowym elementem, który należy zmienić, jest przystawka. Jest to przystawka o dwóch piłach tnących która potrafi zbierać e, wierzbę energetyczną o e, średnicy do 15 cm. Czyli to po prostu jest mocniejsza przystawka z większymi elementami tnącymi? Zgadza się, zupełnie inna. Ona jest generalnie nawet e, węższa niż sama sieczkarnia. Tak metr m szerokości. I taką przystawkę można u Was kupić? Zdecydowanie tak. Mamy taką przystawkę, co ciekawe, ta przystawka została zaadaptowana z przystawki, która pracuje przy innych naszych kombajnach do zbioru trzciny cukrowej. Udało się to zaadaptować i przystawka, jak to wyszło w testach w Niemczech, z powodzeniem może ciąć takie rośliny energetyczne do 15 cm średnicy. Na zrębki, tak, jako jedyny producent. Inni producenci y, muszą się jakby posilać zewnętrznymi firmami, jak Klas, przystawka SP2 czy y, Krone Hurilman. To są specjalne firmy, które y, produkują przystawki do sieczkarni, y, dedykowane dla y, plantacji wież energetycznych. Zdecydowanie nie ma jakby problemu z gwarancją, bo... Jakby przystawka jest firmowana naszą marką i tak samo jak inne maszyny i przystawki jest objęta taką samą gwarancją. A wróćmy jeszcze tutaj do kukurydzy, bo to przecież kukurydza na dzisiejszym dniu w Szepietowie jest najważniejsza. Czy Wasza sieczkarnia była tam na polu w akcji? Mogliśmy ją zobaczyć w działaniu? Tak, zdecydowanie. Nasza sieczkarnia ruszała jako trzecia maszyna. Przejechała dwa przejazdy i zebranych opinii rolników, z którymi rozmawiałam, byli bardzo zadowoleni, że mimo dosyć niewielkiej mocy, bo 516 koni maksymalnej, radziła sobie bezproblemowa z przystawką ośmiorzędową. A jak Państwo jesteście zadowoleni z Rolników, a raczej z rynku, na którym współistniejecie z rolnikami, bo przecież dopłaty maszynowe z poprzedniego okresu finansowania Unii Europejskiej się skończyły, z nowego okresu finansowania, nowej perspektywy finansowej jeszcze nie zaczęły w praktyce. Czy rynek maszyn rolniczych dostaje zadyszki, czy jednak rolnicy kupują sami, nie oglądając się na Unię? Powiem tak, jeżeli chodzi tutaj o klientów stricte sieczkarniowych, czyli to są albo duże firmy usługodawcze, albo rolnicy, którzy są nastawieni na produkcję mleczną, korzystają z kredytów raczej niż, niż z dofinansowań Unii Europejskiej i tutaj jakby dopłaty nie mają wpływu na zakup tak dużych maszyn. Tu powiedziałbym bardziej ceny płodów rolnych, czyli ceny mleka aktualne i, i to generalnie może nam przeszkodzić w sprzedaży tych, tych jakże potężnych maszyn. A drogi. ostatnia zawierucha związana z rosyjskim embargiem, mhm. które przecież wpłynęło na ceny płodów rolnych, mhm. bardzo licznych w naszym kraju, do tego stopnia, że aż Unia uruchomiła system rekompensat. Czy ta zawierucha trwająca na no już przecież kilka miesięcy dobrych, mhm. czy ona również wpłynęła na rynek, tutaj lokalny, regionalny? Póki co nie, póki co ceny mleka wciąż się utrzymują na dosyć wysokim poziomie, nie wiemy jak to będzie w przyszłym sezonie, tak jak może niektórzy wiedzą, sezon sieczkarni, na sprzedaż sieczkarni czy tam kombajnów zbożowych kończy się z końcem sierpnia i od początku września ruszamy jakby z nowym sezonem, sezonem na zamówienia, na, na produkcję. Także nie jestem jeszcze w stanie określić, jak to będzie wyglądać na przyszły sezon. Czyli zarazem teraz jest najlepszy moment, żeby zainteresować się nowym sprzętem i zamówić go pod kątem przyszłego roku. Dokładnie. Teraz jest najlepsze, najatrakcyjniejsze warunki finansowania, zakupowe i teraz jest najlepszy moment na to, żeby taki sprzęt zamawiać, kupować nie czekać do ostatniej chwili.